opivie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. A widziałeś, kurka, ja zobaczyłem dzisiaj dopiero tą etykietę z tego kozura No to nas jest genialna, w sensie yy, z tego ipa. Ten nap, na napis Samurai dobrali do, idealnie. Bo sam, sam logo jest fajny, ale ten napis jeszcze dodatkowy... Fajne, fajne. A mnie zastanawia, co ten znaczek tam na dole znaczy. <grych> a to można by rozszyfrować, tylko może jakieś zdjęcie i telefonem i na tego, na Google'a wyszukiwarkę obrazu, bo to można już teraz rzucać od a wiesz. I on... No, no, no, albo na Wolfram Alpha, ale w sumie, w sumie nie przyglądałem się wcześniej etykiecie, dopiero teraz zwróciłem uwagę. Może to znaczy samuraj po prostu. <grych> <grych> może, albo, albo to jest podpis tego piwowara. A, te ty z całego, tak? No, może, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Mm -hmm. <laughs> Ale ogólnie piwo bardzo sympatycznie wygląda. No ładnie, kurka. Jej logo jest takie nowoczesne, bardzo mm, designersko, można powiedzieć, przygotowane mm -hmm, Takie to wygląda jakby ktoś w ogóle sprayem to najpierw narysował, nie? Takie tak, zacieki. Tak, tak. Nie, się podoba bardzo. I papier jest genialny taki. No właśnie, i nie, jak trzymałem długo w lodówce i nie nasiągł wodą ani parą, bo to jednak się na butelce zbiera trochę takiego. Mhm, mój też nie, ale to w ogóle jest taki jakby z odzysku jakiś stary szary papier, świetna. świetne. No już rację, ale czasem mam wrażenie, że od spodu przebija jakby jakaś czarna farba. Rzeczywiście jakby to było już długie razy namalowane albo narysowane. A wiesz co, jak u mnie jest znowu tak, że ta czarna farba jest taka wytarta, jakby to było. Wiesz co, nawet jak przetrę palcem, to ona się bardzo, bardzo zdziera. Także to jest na żółtym papierze nadrukowane. Aha! A nie, na białym jest, bo od spodu jest biały. A jak widzisz od spodu? Odkleiłem ruch etykiety. A, o, to ciekawe w ogóle. Ty no, ile to... farby musieli nałożyć, bo to dużo łatwiej było wykorzystać tą etykietę, tak? A potem... No, ale nie wiem, czy by to tak fajnie wyglądało. Może. Brakuje trochę kapsla, żeby był również w jakoś w tym desenie przygotowany. No, z tym logo, logo kocura, no to by tak. było świetne już w ogóle. Idealnie właśnie pasuje. Jak już pinta ma, to może i kocór mógł mieć. Pewnie, że mógł. Tylko pewnie albo oszczędzają, albo nie chcą się nikomu bawić. Ale fajnie by było, jakby był jakiś kapsel dedykowany. No ten złoty to taki, już Tam lepiej kapiały. by czarny pasował. No właśnie. Szczególnie, że to w kolorach są niewiele droższe od tych takich standardowo złotych. No ja myślę, że jak browary to kupują, to pewnie i tak mają jedną cenę na wszystkie. Że oni takiej ilości tego biorą, że... No, tak. Dobra, może, może się przywitajmy. O! Okej. Okay. Witam serdecznie w podcaście o piwie. Za mikrofonem Mateusz Bojuszewicz oraz mój wyjątkowy gość Arek Gawełcz. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Arku, dzisiaj się spotykamy przy kocurze, którego z Czech przywiozłeś. Może, może opowiedz jak trafiłeś na to piwo dlaczego akurat kocur sprawa z kocurem wyglądała dosyć ciekawie gdyż wjeżdżając do Pragi w odwiedziny pomyślałem sobie że warto spróbować piw które w Polsce są mniej dostępne chociaż już wiadomo czeskie się pojawiają szczególnie tutaj na Dolnym Śląsku ale są oczywiście piwa których bardzo ciężko dostać, które bardzo ciężko dostać na polskim rynku no i zapytałem na Facebooku Ciebie, jakie piwa warto zakupić, no i zaproponowałeś mi właśnie IPA kotura kocura. A że IPA to jest gatunek piwa, który wyjątkowo ubieliłem, no to starałem się, naszukałem i udało się. Rzeczywiście nie jest łatwo zdobyć kocura, nawet w Czechach, jak się okazuje, bo chyba albo ta warka się już wyczerpała w czasie, jak ja byłem, albo mało popularne w samej Pradze. Jednakże udało się, mamy. Mhm, albo mało popularne, albo właśnie bardzo popularne. Albo zbyt bardzo, tak. Tylko, że mam wrażenie, że właśnie w Pradze to mm, Staropramen i Pilzner tak królowały, jeśli chodzi o te mm, knajpy. Nie tylko w centrum, ale również w jakiejś tam odległości od centrum. Zawsze ten Pilzner. No, w sumie u nas to też tak jest, że knajpami to rządzą, rządzą koncernowe piwa. No, w Czechach o tyle dobre, że, że Pilzner to jednak smakuje. Przynajmniej mi. Tak, a ten czeski rzeczywiście niedokrotnie tam pobywałem, smakuje całkiem inaczej niż ten zakupiony w Polsce. A akurat powinien tak samo smakować, bo już teraz wszystkie sprzedawane w Polsce piwa są w Czechach robione. Mhm, jakiś tak, rok czy, czy dwa lata temu w ogóle wycofano produkcję Pilsnera w Polsce. A mówisz, bo ja mówię o takich nalewanych barze. z. z, a, z aha, aha. Ja tak mówiłem tego akurat tego, o butelkowym. A to, to może mają jakieś inne techniki nalewania, czy, czy może po prostu świeższe to piwo jest? Może, może było po prostu świeższe, a może po prostu ta atmosfera. A też tak może być, że no jednak wiadomo, że połowa przyjemności, no to towarzystwo, otoczenie i druga połowa to piwo dopiero. Zgadzam no, się. Ale dobra, mamy tego kocura, no i muszę Ci powiedzieć, że wczoraj spróbowałem Drugiego kocura, którego od Ciebie też dostałem, czyli Pale Ale'a. No i był ciekawy. Nie powiem, nie było to jakieś mistrzostwo świata, ale to było bardzo dobre piwo. W ogóle zaskoczył mnie zapach, bo był taki słodki, takie czerwone owoce. Pomyślałem sobie, piwo będzie strasznie słodkie i, I nie. Było fajnie gorzkie, było takie strasznie pijalne. Pomimo, że było kilka dni po terminie, bo jakoś przespałem okres ważności tych piw, ale absolutnie nic mu nie dolegało. Ale propos ważności, to właśnie pod światłem widzę, że pływają tam jeszcze drożdże. Podejrzewam, że one jeszcze naturalnie będzie e, świeże poprzez istnienie tych drożdży, które no jak w naturalnym browarnictwie powodują dłuższy termin ważności. Mhm, u mnie też pływają i Podejrzewam, że to tak jest, że no bo to piwo jest niefiltrowane, niepasteryzowane, ale jednak te drożdże, no może tak jak właśnie w domowych czy, czy jak w belgijskich piwach z browarów terapistów, no konserwują. Nie tak. wiem, ale, ale kocur daje krótkie terminy ważności dla swoich piw. Nie, nie dłużej niż dwa tygodnie, tak naprawdę. I Tak jak w naszym, w, znaczy w naszym, w, w polskim Ciechanie Wybornym, także są dwa tygodnie, z tego co pamiętam. Mm -hmm, a, tylko, że no, Ciechanowi zdarzają się wpadki, a u, u Kocura nie słyszałem. Aha. Ale fajnie. O, co, myślę, że, że otwieramy, nie? Nie ma co przedłużać. Co, myślę, że otwieramy, bo butelka zachęcająca już wygląda <grym> od dłuższego czasu. No, butelki 0,3 czyli takie w sam raz na jeden raz. No, to prawda. Nawet bardzo mi się podoba, że nawet na mm, etykiecie jest napisane mm, procent alkoholu i temperatura i w, gdzieś widziałem chyba spaliki brzeczki nastawne jakie... Dobrze widziałem? A nie, to chyba na stronie widziałem. W sumie zastanawiałem się o, o, jak, z jakiej brzeczki odfermentowali do 5,1%, czy to będzie jak w przypadku viwy, dosyć łagodne i czy raczej mocne, jak to alema w zwyczaju? Ja szukałem i bodajże to było 14% ekstraktu początkowego, więc nie, nie ma tragedii. W no, Polsce by z tego się 7,5% pewnie wycisnęło. <grych> Zapewne. Dobra, to Dobre. otwierajmy. No moje było bardzo mocno nagazowane. Strzeliło jak? Moje... Moje mniej. Ale za to od razu unosi się zapach droższy. Mhm czuję właściwie? zapach droży. W sumie główny zapach, jaki wyczułam. A nie wiem, dzisiaj tak samo jak i wczoraj zresztą, to piwo mi się tak trochę z winem musującym kojarzy. Nie wiem, może przez ten drożdżowy zapach, może przez owocowy, ale tak mam takie odczucie, że no, to tak nie do końca piwnie pachnie. Hmm, no zapach to dosyć ciekawy, chociaż nie czuć takiego intensywnego chmielu, jak to w przypadku innych IPa się zdarza. No, to, to prawda, że jest raczej takie owocowe, rześkie, świeże, ale chmielowe nie bardzo. Wczoraj zresztą też musiałem się nieźle napąchać, żeby tam na miastkę tego, co na przykład w zawierciu bursztynowym się czuję, żeby wyczuć, a tutaj w butelce nie czuję, to może przeleję sobie. To przelejmy. W stylu czeskim, czyli bez przelewania po ściance? O, myślę, że z tym może być problem, bo Wlałem sobie tak odrobinkę na razie i piana jest dosyć wysoka. No ale Bardzo spróbujmy. piana. Jednak wszystko mi się nie uda. Ja nalałem 10 centymetr a piany mam do połowy. No, to prawda ja też mam 2 cm piwa i z 7-8 cm piany. Bardzo i utrzymuje się. No, no właśnie to mnie martwi. Pamiętam, kiedyś Konstancin żytnie sobie nalałem. O, i też wartościowe to prawda. Piana tak, i, I 10 minut chyba czekałem, aż mi ta piana opadnie. No, nie, no. no naprawdę piwo wygląda jak, jak jakieś lody z bitą śmietaną, bo piana jest tak gęsta, niesamowite. Ta wczorajsza piana to była taka, powiedzmy półcentymetrowa, też się utrzymywała, ale no nie było takie bogactwo jak tutaj. Ale Dobre, teraz się, no. czuję taki przyjemny amerykański chmiel i no to jest świetne. Piwo w szklance pachnie dużo bardziej intensywnie niż w butelce. Jest taki cytrusowo gorzki aromat. Można wyczuć cytrusy wyraźnie teraz. Uhum. a co prawda nie jest to taki zapach jak nie w ataku chmielu tutaj jest, nie, to jest delikatniejszy to prawda atak chmielu od razu atakuje a tutaj jest łagodny taki mm, bardzo spokojny i nie, nie nataczyły ten chmiel ale mnie się na przykład bardzo podoba jest wyjątkowy to prawda A te cytrusy poprawiają tutaj zapach uhum. Fajnie, fajnie pachnie Wiesz co, może ja zrobię zdjęcie, póki, póki ta piana jest taka wysoka. Także no, przeproszę Cię na minutkę. Ja, możemy tutaj sobie gadać, nie? tylko ja będę trochę dalej od mikrofonu. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane Nieważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. No ja tam jestem. O, bo nie wiem co się stało, ale rozmowa się zerwała i w ogóle jeszcze raz dzwoniłem teraz. Tak? Mhm, A, Nie, ja nie ja tak wiem. Czym. W ogóle. Aha, widzę, że automatycznie się ponowiło tą, tą rozmowę, bo ja nic nie, nie kliknąłem w Skype'ie. No właśnie, ja też nie, ale mi zaczęło coś tam pykać, że, że ten połączenie zostało zerwane. A ja w ogóle wcześniej gadam, sobie gadam, żadnego odzewu nie ma. A ja myślałem właśnie, że proszę robić zdjęcie i też przyglądać się piłów, bo zauważyłem, że jest bardzo mętne. Myślałem, że będzie... Ale tu wspomniałeś, że było przefiltrowane, przefiltr także wszystko zrozumiałe, ale wyjątkowy kolor ma... No taki... Ni to pomarańczowy, ni to brązowy, nie? taka Wpadając w no, już jakiś taki bursztyn, ale jeszcze... I ale jeszcze u... chyba jasny, nie? No tak, jeszcze jest, jeszcze jasny. Fajnie, ale muszę ci powiedzieć, że ta piana mi dosyć drastycznie opadła. Do centymetra, co prawda to też jest dużo. No ale w porównaniu do tych 7-8, które przed chwilą były, to... To szybko tak, rzeczywiście. No, nie... ale jest taka taka gruba, pofalowana, coś, coś jak fermentujące drożdże. Fajnie to wygląda, podoba mi się bardzo. Hmm. No i ten zapach jest taki coraz bardziej grejpfrutowy, taki gorzkawy. Im, im cieplejsze, tym chyba ładniej pachnie. Bo zaczynają się te cytrusy udzielać rzeczywiście. I hmm. już dużo mniej wyczuwalne są drożdże, które na początku były bardzo intensywne, a teraz już praktycznie zanikają. Już przebija się chmiela raczej. Mhm, to prawda. Co, bierzemy pierwszy łyk? Należałoby. No to twoje zdrowie. Twoje? Zrywagacie z dupy. Niesamowite. Mhm. Jest, Ten chmiel jest bo... genialny. A mnie właśnie ciekawi, czy, czy to piwo jest tylko na jednym chmielu tutaj na butelce jest centennial wspomniany, czy, czy to jest jeden z wielu chmieli, jakie jest zastosowane w tym piwie niestety nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat ciekawe też nie znalazłem i podejrzewam jeżeli w znaczy w składzie wypisali tylko ten jeden to albo to jest tajemnica albo rzeczywiście tylko ten jeden nigdy wcześniej nie piłem piwa z, z tym <coughs> piwem więc nie mam porównania jakowoż smak jest niesamowity wyjątkowo yeah. to, jeśli chodzi o, o, o gorzkość podejrzewam, że ibu to nie jest 80 stylu e, imperium a no tak... na pewno nie ale wiesz co ja tutaj nie potrzebuję absolutnie ani jednego stopnia i bu więcej jest, jest fenomenalnie naprawdę piwo bardzo mi smakuje jest, jest mocno gorzkie tu nie ma co ukrywać jest takie według mnie grejpfrutowe posmaki zostawia jest szalenie, szalenie pełne Biorąc łyka, początkowo czuję właśnie bardzo dużo cytrusów. A potem ten smak z, z takiego słodkawego m, przemienia się w taki chmielowy, bardzo gorzki. Co jest oczywiście dobrym finniejszem, bo piwo gorzkie powoduje, że gasi pragnienie. Idealnie. Mhm. A jeszcze ja zauważyłem to, że jak biorę łyk piwan, to ono jest takie bardzo intensywnie żywiczne, leśne. Tak. Tak, to czysta Ameryka. <laughs> Właśnie, bo, bo ciężko trochę zakwalifikować to piwo, czy to jest ipa angielska, czy, czy może amerykańska. Ja bym się skłaniał do tej drugiej opcji, że, że ten chmiel Centennial, no to tutaj daje taki iście amerykański rodowód. Zgadza się, chociaż sam hmm. browarnik był, czy jest Japończykiem. Tak, a piwo w Czechach uważał, także... <grymne> Styl amerykańsko-brytyjski. <grymne> no, nie, niesamowite. Jeszcze tylko zabrakło tutaj na przykład jakiegoś australijskiego chmielu do tego, czy nowozelandzkiego, to by już w ogóle był miks niezły. Ale fajna współpraca. Nie wiem czemu akurat wybrali Japończyka do uważenia amerykańsko-brytyjskiego piwa, ale cieszę się, że to zrobili. Ja również smak rzeczywiście żywiczny smak teraz im dłużej to piwo trzymam w pokalu i się bardziej ogrzewa, ten żywiczny smak jest dużo bardziej wyraźny na samym początku. To jest im plus według mnie. Mhm, według mnie też, bo przepadam za takim smakiem. On mnie na przykład urzekł w Imperium, e, nie w Imperium, w Ataku Chmielu i wtedy pierwszy raz czułem taki smak i to jest naprawdę coś fajnego. Ogólnie piwo, mogę powiedzieć, jedno z lepszych, jakie piłem w ogóle. Może nie jest to taki event jak na przykład Imperium Atakuje, czy, czy ten nowy Witbir Spinty, ale jest to coś zdecydowanie pysznego i no, dużo bym stracił, gdybym tego piwa nie spróbował. Moim zdaniem to jest zgodny rywal ataku chmielu. Jeśli chodzi o cenę również, bo w, podobnej, w podobnych widełkach cenowych to piwa się znajdują, a jedno i drugie ma bardzo ciekawy smak, także wielka konkurencja moim zdaniem między tymi piwami. Tak, a ile to piwo kosztuje w Czechach? Hmm. To piwo w Czechach około 35 około 35 koron, czyli gdzieś tak, no nie pamiętam dokładnie liczbę, ceny, ale przeliczałem, że około 5,5 do 6 zł 0,3. O, no to, to jest cena przyjemna jak na IPA, ale no, muszę powiedzieć, że kiedyś w Szczecinie były inne kocury i no były drogie powyżej 10 zł za 0,3, także no, tutaj na północy, to nie jest tani interes. Także tutaj Pinta no, z większą butelką i niższą ceną jest no, bezkonkurencyjna, ale jeżeli ktoś ma blisko do Czech, to, no, no, to, to może mieć dylemat. Szczególnie, że Kocur waży dużo większe warki niż Pinta obecnie i dużo łatwiej jest dostać Kocura Ipa niż Atakmielu, Mielu, Przynajmniej we Wrocławiu. O, widzisz, to no, ja się nie orientuję jakby we wrocławskim rynku. W Szczecinie Pinta jest raczej regularnie. Co prawda zawsze brakuje nowości i na nie trzeba długo, długo czekać. Ale atak jest raczej do dostania, tak. Prawie zawsze. A Kocur ostatnio? Ktoś o Kocurze wspominał z jakieś pół roku temu albo i dalej? Mm. Zwróciłeś uwagę, że piwo tak lekko zalepia kąciki ust? Może to ta żywica rzeczywiście się udziela. <laughs> nie wiem, no. ja tego, tego wrażenia nie mam, ale mm, ten posmak żywiczny coraz bardziej pozostaje mi na języku i, i troszeczkę zatyka kubki, kubki zamkowe i no. ten chmiel już jest trochę mniej wyczuwalny. Przez to m, tak mi się wydaje w tym momencie. No, można powiedzieć, że troszkę sobie krzywdę robimy takim piwem. Bo, bo tak intensywny smak, no to ja dzisiaj już nie widzę możliwości wypicia innego piwa, bo po prostu mi nie posmakuje. Ale pomimo tej gorzkości mogę przyznać, że jest to piwo również sesyjne, gdyż udało mi się w barze wypić kilka... Pint. Mówię tutaj o objętości, nie o browarze. Mm -hmm. I rzeczywiście nie, nie miałem takiego nasycenia już piwem jak po Imperium, gdzie jedno piwo wystarczyło na cały wieczór i nie było możliwości wypicia już jakiegokolwiek innego. Kocur jest wyjątkowo spokojnym IPA do, do posiedzenia z znajomymi w barze. No Jest spokojnym i jest przede wszystkim lekkim ipa, bo to jest tylko 5,1% alkoholu. I co prawda to już jest więcej niż było kiedyś, bo jakieś 2-3 lata temu to było 4,8%. Ale fajnie, że jest tak lekkie piwo, tak nachmielone. Wczoraj próbowałem tego Pale Ale i on był jeszcze słabszy, bodajże 4,5%. Także no widać Kocurowi nie zależy na windowaniu procentów w piwie. No i wydaje mi się, że tacy świadomi konsumenci tylko przyklasną temu. Zgadza się, chociaż miałem okazję przeczytać dziś, że Kocur uważał najbardziej, a piwo o największej zawartości alkoholu. Czytałem, że Brzeczko nastał na miała 30 balingów ekstraktu, czyli dosyć mocno Procentowe będzie to piwo podejrzane, że ponad 10 może mieć nawet. Także oh. mają również w swoim portfolio piwa, które mają w wydatku, <głos> e, zawartość alkoholu. No co do najmocniejszego piwa, to ja słyszałem, że jest takie piwo jak Sing The Bismarck, które ma 41% alkoholu. O jak? <głos> tak i nie wiem, czy przypadkiem ktoś nie pobił tego rekordu. A to już jest specjalnie chyba na jakieś zawody ważone piwo, tak? Bo nie, raczej komercyjnego zastosowania nie widzę. Nie mam pojęcia, ale nie chciałbym próbować. Nie. No to, to naprawdę musi być straszna gazowana wódka. Tak. Cieszę się, że, że kocur, no jednak to, co do mnie od Ciebie trafiło, że jest lekkie i że, że jest dobrze nachmielone, bo no to są moje gusta jednak szczególnie na te gorące dni, które nas teraz zostały. Ponad 30 stopni to orzeźwiające piwo jest młagodzące w swoim działaniu na te upalne chwile. No może u mnie aż takiej temperatury nie ma, jest jakieś nie, 22 3 stopnie, ale niemniej wyobrażam sobie, że w taki upał to kocur do zbawienie. Piwo jest bardzo dobre z każdym łykiem nabieram ochoty na jeszcze więcej. I muszę powiedzieć, że trochę żałuję, że nie dostałem dwóch samurai. <grym> <grym> Możecie powiedzieć, że y, właśnie wczoraj y, była u mnie siostra, która y, niebawem y, znowu wyjeżdża do Pragi i, i powróci, także jest spora szansa, że następnym razem przywiezie więcej tych samurai. Nie, fajnie masz, że, że ten, że masz dostęp do takiego piwa i... Kurczę, wydaje mi się, że lepiej sobie na przykład odpuścić powiedzmy w całym tygodniu picie jakichś polskich piw na rzecz wypicia na przykład w weekend dwóch czy trzech kocurów Samurai IPA bo, bo to jest niezwykłe przeżycie smakowe ja na przykład byłbym skłonny do tego, żeby nie wiem, odpuścić sobie powiedzmy atak chmielu a sięgnąć po kocura bo wydaje mi się, że jest to piwo lepsze jeśli chodzi o bukiet smakowy i tą żywiczność i cytrusowe o smaki na początku, to kocur wygrywa, zgadza się. Ale jeśli chodzi o chmiel, to znacznie bardziej wyczuwalny jest w ataku, moim zdaniem. Tutaj, jeżeli to jest pojedynczy chmiel, to on jest zagłuszone przez te wszystkie żywiczne i cytrusowe smaki. To nie jest oczywiście wadą, ale jeżeli ktoś uwielbia gorzkie piwa, to mógłby wskazać atak. Jako, jako piwo lekko przedujące. Tutaj się zgodzę absolutnie, że atak jest bardziej gorzki, jest bardziej wyrazisty, ale jak dla mnie kocur jest smaczniejszy. I nie wiem, może to, że jest również lżejszym piwem mi tutaj jakoś bardziej podchodzi, ale no to, to już tutaj indywidualna kwestia. Wiadomo, jeden sięgnie po kocura, drugi po atak, a trzeci po tyskie klasyczne i no, tak jakby każde piwo ma swój target. Ja, ja jednak bym obstawał za, za czeskim piwem, bo atak jest bardzo dobry, ale ostatnio trafiłem na warkę, która była aż do przesady cytrusowa i miałem wrażenie, że jakby mi ktoś wlał trochę soku z cytryny do piwa. Naprawdę było bardzo, bardzo cytrusowe. Aż, aż za bardzo. A to jakaś świeża warka? Bo już dawno nie, nie widziałem w sklepie, że, nie, nie słyszałem nawet, żeby pinta ważyła. a tak tylko teraz Imperium i Viva i ognia oczywiście. Ja wiem, to było jakieś miesiąc, może półtora miesiąca temu. No to chyba musiały być jakieś um, stany magazynowe pozostałe, gdyż... Nie wiem, to... na pewno już było w nowej etykiecie. Aha. Ale co ciekawe, na przykład jakieś dwa tygodnie temu również po atak sięgnąłem, i, i nie było tej cytrusowości, więc możliwe, że to była jakaś inna warka. No. Nie pamiętam dat, naprawdę nie chcę tutaj zmyślać, ale raz się nadziałem na piwo, które naprawdę było zbyt cytrusowe. Jak tam stoisz z kocurem? Bo u mnie już go bardzo mało zostało. Ja właśnie przydałem sobie drugą połowę, jak, jakieś dwie minuty temu mm, i tak y, oczekuję właśnie, aż piana zejdzie. Zresztą ponownie się piwo na, napieniło i i pokaźna ta piana znowu się pojawiła, także trzyma swoją klasę, kocur. Wiesz, wiesz co, ja mam wrażenie, że zawsze jak sobie dolewam piwa, to ono już jest cieplejsze i ta piana bardziej się buduje i jest taka trwalsza, więc wydaje mi się, że dłużej poczekasz niż za pierwszym razem. Ale dalej widać mętność i, i zawiesinę, nie wiem czy ona wynika z drożdży, czy jakichś białkowych struktur, jednakże piwo jest mętne. Jest mętne, na pewno nie wiem, tak jak, jakby wziąć na przykład za odniesienie ciecha no to kocur jest zdecydowanie bardziej mętny. Zdecydowanie, to prawda. Teraz wydaje mi się, że w zapachu takie lekko słodkie się to piwo zrobiło. Jakby mm, te cytrusowe aromaty trochę odeszły. Przy, przyjemnie pachnie, tak... E bardziej słodkimi owocami. Zdecydowanie nawet nie znaczy bardzo mało wyczuwalny już jest zapach chmielu. Mhm. To taki, taki typowy zapach chmielu, to tak, oczywiście tutaj no, gubi się gdzieś. Widać, jest zbyt mało intensywny albo, albo ten chmiel sentenial po prostu jest tak mocno cytrusowy albo drożdże, które zostały użyte o których nie wspomniano już na etykiecie jak to pinta ma zwyczaju A, no tak w ogóle pinta to, to takie robi wykłady na etykietach, że w Polsce to <grym> chyba tylko alebrowar jej dorównuje to prawda mało kto się tak chwali wszystkimi składnikami i procesem no podawanie temperatury fermentacji to jest w ogóle nikt tego nie stosuje ale fajnie, że są takie projekty jak Pinta, jak Kocur, bo... Ale Browar? No tutaj akurat e, ja się nie mogę wypowiedzieć, bo, bo jeszcze nie próbowałem tych piw, ale mam nadzieję, że to kwestia dni bądź kilku tygodni, bo ponoć do Szczecina już jadą. O! Tak, bo Ale Browar podał taką informację, więc no... Akurat w sklepie, w którym ja się zaopatruję, więc bardzo się cieszę. Może wróćmy do kocura, bo, bo trochę zboczyliśmy z tematu. U mnie kocura już bardzo mało. jak u Ciebie? No, dwa łyki może dam radę wypić, ale nie wiem, czy na jeden duży tego nie wezmę. Ale to piwo tak przyjemnie pachnie, do tego jest tak dobre. Co ciekawe, po, po niektórych IPA potrafi zaszumieć w głowie, po kocurze absolutnie nic. No ale w końcu te 5,1% to jest niewiele. W porównaniu z 7-8 innych, naprawdę. No, na przykład i, i to jest właśnie dla mnie wielki plus w tym piwie. Tak, urzeźwiając, a jak powiedzmy odbierasz? No, muszę ci powiedzieć, że nie jest zbyt wysokie, ale jakby było jeszcze niższe niż jest, no to wcale bym się nie obraził. Ja, ja lubię, jak piwo jest praktycznie niegazowane tutaj, no w bąbelku wystarczy, żeby pianę podtrzymać. Wystarczy, a to nasycenie właśnie nie powoduje jakiegoś wielkiego, wielkiej burzy w, w tej porcji, którą się weźmie do ust, ale jest orzeźwiające, także jest wyważone, wyważone nasycenie. No właśnie mi tutaj ciekawi, czy jakby było na przykład bardziej nagazowane, czy ono by było bardziej orzeźwiające, czy jednak by było takie drażniące i nieprzyjemne. Tego się nie dowiemy. Chociaż możliwe, że wtedy był taki buzujący smak, zabił tą żywiczność i zetrusy, może już nie byłyby tak wyczuwalne. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że spadłaby przyjemność z picia tego piwa. A może powiedz mi, jak ta butelkowa wersja w odniesieniu do beczkowej? Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że yy, piłem tą beczkową. Już jakieś dwa miesiące czy półtora miesiąca temu i nie, do, nie, nie wyczułam wielkiej różnicy albo jakichś znaczących elementów, które by zmieniły moje postrzeganie tego piwa butelkowanego jako gorsze niż to z beczki. Według mnie bardzo, bardzo udana wersja butelkowana. Na dzień Aha. nie wyczułam żadnej różnicy. No to tutaj. Było bardzo łyk tego i łyk tego, ale te w obecnej chwili nie ma według mnie różnicy. No to bardzo bardzo dobrze o kocurze świadczy. Wyjątkowo dobrze, moim zdaniem. Mhm. Poza, poza szklanymi butelkami są również litrowe butelki plastikowe. Między innymi takie, w jakie sarmackie jest lane. Aha. I, I ponoć z tych butelek jest również bardzo dobre piwo. Nie wiem, nie, nie słyszałem, żeby ktoś narzekał, że piwo wlane do plastiku, A przynajmniej ten kocur, że jest niedobry. No, to chyba będziemy musieli spróbować w takim razie, bo ja miałem taką opcję zakupienia w plastiku i trochę się obawiałem właśnie o to, że piwo straci tak na smaku, że zrezygnować z plastikowej wersji. Wiesz co, już z paroma osobami rozmawiałem na ten temat i prawda jest taka, że piwowarzy domowi bardzo naciskają na to, żeby wlewać swoje piwa do szklanych butelek, ale mimo wszystko każdy z nich fermentuje plastikowym pojemniku, więc myślę, że to nie ma jakiegoś znaczenia. Mm -hmm. No to prawda. W sumie fermentory to w większości są plastikowe teraz. No, chyba, że ktoś już tam, wiesz, na bogato sobie nierdzewkę odstawi, to. <grym> Ale no to już chyba przerost formy nad treścią jest. Tak. Teraz to już mi naprawdę jeden ostatni łyczek został. I szkoda mi trochę wypijać. Ale szkoda, szkoda, że nie, nie było wersji półlitrowej, bo brakuje tego dwa do pełni. No, brakuje, a. A powiem Ci, że brakuje jeszcze dodatkowe pół litra potem. <grym> Także wydaje mi się, że ta opcja w litrowym pecie, no to, to jest idealnie skrojone. No, chyba trzeba będzie zainwestować właśnie w taką wersję. Naprawdę bardzo dobre piwo. Mhm. A słyszałem właśnie, znaczy słyszałem, czytałem, że te litrowe pety w Polsce po, po 15 zł ktoś kupował. W Polsce? Także, no tak mi się wydaje, że tak na browarbizie przeczytałem, więc to cena by była naprawdę świetna. Bardzo atrakcyjna. Za litr takiego piwa. No to, to dwa razy tanie niż szklane buteleczki. Mhm. Zaraz postaram się to znaleźć, jest. bo a byłem świadkiem, jeszcze przy okazji powiem jak Czesi w barze przychodzili z swoimi własnymi pustymi petami do baru i pani barmanka nalewała im do tych butelek plastikowych kocura, a oni zabierali sobie to do domu także praktyka przelewania piwa do petów jest dosyć powszechna w Czechach o... tak, i... też o tym słyszałem i właśnie znalazłem, że w Krakowie po 15 zł za litr piwa w tamtym roku było Także, no, świetna cena, naprawdę. Jakbym miał w Szczecinie futile, no to nie zastanawiałbym się. No. W, sumie, w sumie wychodzi na jedne pieniądze, jak, jak Imperium atakuje, czy atak Kmielu, ale myślę, że warto sobie rotować tymi piłami. Raz jedno, raz drugie i to fajnie by wtedy wyszło. Tak, szczególnie, że. Atak Kmielu bardzo. W bardzo ładnie koresponduje z, z kocurem. Można sobie <śmiech> zamieniać kocura i atak chmielu, a później jeszcze żonglować z Viwa i Imperium. Wtedy mamy pełną gamę smaków. No, jedno bardziej gorzkie od drugiego. <śmiech> tak, A to oczywiście dla miłośników gorzkiego piła. No, tych na pewno nie brakuje. Chociaż moja mama kiedyś mi powiedziała, że jakieś tam piwo jest bardzo dobre, bo nie jest gorzkie. <śmiech> No, przeraziłem się, ale no cóż, jak, jak mam jej kupić piwo, no to, to wiem, że sięgnę po jakieś ciemne noteckie, które jest słodkie i będzie zadowolona. No, skończyłem. I i było bardzo dobre. Bardzo i czuję niedostatek. Mhm, a powiedz mi, znalazłeś jakiś minus w tym piwie? O, oczywiście, poza tym, że jest go tak mało. Poza tym, że jest go tak mało, to jedynym minusem, takim drobnym, yy jest to, że chmiel po pewnym czasie jest dużo mniej wyczuwalny, a ja bardzo lubię smak i zapach mielu. on jednak zanika już po pewnym czasie w tym piwie, jest przynajmniej zagłuszony przez ten żywiczny i cytrusowy smak i zapach to taki malutki minusik No właśnie jestem ciekawy czy, czy po prostu to nie wynika z tego, że tak jakby oswoiliśmy się z tym piwem, ale no faktycznie można by tutaj było mocniej dla aromatu to piwo nachmielić. Na przykład nie wiem, czy, czy ten kocor jest na zimno chmielony, czy nie, ale na pewno dodatkowa dawka chmielu by mu nie zaszkodziła. Zgadzam się. No cóż, jaką byś ocenę wystawił w dziesięciopunktowej skali? 10 dziesięciopunktowej? Tak. W dziesięciopunktowej dałbym 8,5. O, ja bym dał spokojnie 9. A ja dlatego, że 9 bym dał tak, dla tak chmiel. Mhm, no wiadomo, co kto lubi. A 10 dla e... Imperium, oczywiście. No. A próbowałeś Viva vita. Tak, tak. Próbowałem. E, bardzo dobre piwo, orzeźwiające, tylko że przeniczne to jest piwo, które bardzo jest bogaty w swoim smaku, jednak te drożdże tam pracują do samego końca. To no, powoduje oczywiście dla osób, bardziej, dla osób które mają bardziej wrażliwy układ pogarmowy pewne i No, sprzednicy od... nigdy nie więcej niż jedną. <laughs> Właśnie, więc ja z ja bardzo lubię, ale nie mogę więcej niż pół e, wypić, bo potem rzeczywiście cierpię. O, no. No tak, niektórzy mają. Ja wypiłem jedno całe i nic mi na szczęście nie było. Ale w smaku w smaku też był smaku obłęd. Smaku super, tak. Niesamowite po prostu. No to, to coś nowego, coś co praktycznie w Polsce Pinta wymyśliła i fajnie im to poszło, ale no podsumujmy tak ostatecznie tego kocura. Polecasz wszystkim? Bez dwóch zdań. Jedno z najlepszych piw, jakie piłem. Ja również i i również uważam, że to jest jedno z najlepszych piw, jakie piłem. i Świetne i po raz kolejny powtórzę to, że ta niska zawartość alkoholu to jest dla mnie duży, duży plus. Szczególnie latem. No tak, zwłaszcza latem. Kiedy, kiedy wiadomo, że, że alkohol tak naprawdę nie orzeźwia a męczy. No, starałem się jeszcze coś tam ze szklanki dopić, no ale niestety już nic tam nie ma. Na siłę człowiek chciałby doskroplać się tych ostatnich kropelek Naprawdę piwo, którego szkoda do ostatniej kropli. Mhm, jest przepyszne. Zdecydowanie. Kto ma możliwość, niech kupuje kocora IPA? Bardzo polecam. Ja również, bardzo. No co, dziękuję Ci, Arku, że przysłałeś mi piwo, że potem byłeś moim gościem. Bardzo miło mi się tą audycję nagrywało. Planowałem, że wyjdzie taka krótka jakieś 20 minut no a tutaj już prawie 50 nagrywaliśmy o tak małym piwie, no ale jednak smakował bardzo wielkim Dziękuję Ci serdecznie Ja również Tobie dziękuję bardzo za zaproszenie Dziękuję, że mogliśmy razem wypić tak dobre piwo No i chyba do zobaczenia przy następnym jak się uda zdobyć coś regionalnego No a, a jak będziesz miał po prostu Jakieś ciekawe piwo, to napisz do mnie. Ja, ja również postaram się to piwo sobie kupić i zapraszam do kolejnej audycji. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Za tydzień. Na razie. Na razie.